Przeczytajmy jeszcze fragment z Ewangelii Marka z 14 rozdziału, gdzie czytamy o tych wydarzeniach, które poprzedzały cierpienie, śmierć, chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. W trzecim wierszu czytamy, że Pan Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego, i siedział przy stole. Przyszła niewiasta,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 na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Myślę, że nie często sięgamy po ten fragment, wspominając śmierć Pana Jezusa, ale Pan Jezus tutaj zapowiedział, że na całym świecie, gdziekolwiek będzie zwiastowana Ewangelia, będą też opowiadać, na pamiątkę o tym, co ona uczyniła. To znaczy, że powinniśmy też o tym pamiętać, co ona zrobiła. Tak jak pamiętamy o tym, co Pan Jezus uczynił, jak On ofiarował samego siebie, tak też winniśmy pamiętać o jej ofierze. Jeśli dobrze rozumiem tą analogię pamiątki, to z jednej strony widzimy, Jezusa, który ofiarowuje siebie za nas, a z drugiej strony widzimy tę niewiastę, która ofiarowuje coś cennego swojemu Panu. Jest to na tyle cenne, że wzbudza szemranie. Ludzie poczuli w tej sytuacji, kiedy ona rozbiła ten olejek i namaściła Pana Jezusa, że to było coś zbyt kosztownego że to jakaś strata, że to coś, co powinno się w inny sposób spożytkować. 300 denarów to roczna pensja w tamtym czasie. I w jednej chwili ona rozbija ten olejek, rozchodzi się piękna woń i poszło 300 denarów. I dla tych, którzy szybko liczą, mówią, przecież można było pomóc tylu ubogim, można było te pieniądze lepiej spożytkować niż w taki rozrzutny sposób tutaj zmarnować. Ale Jezus mówi nie. Ona zrobiła coś dobrego. Bracie i siostro, myśląc o wielkiej ofierze naszego Pana za nas, jakaż ofiara jest zbyt wielka, którą moglibyśmy złożyć dla Niego? Jakże często, dziękując za krzyż, śpiewając te różne pieśni o cudowności i miłości naszego Pana. Hołbimy nasze własne życie, hołbimy wiele rzeczy w naszym własnym życiu i nie jesteśmy gotowi ich naszemu Panu dać i poświęcić. O, chcemy mieć udział w Jego śmierci, chcemy przebaczenia grzechów, obmycia naszych dusz, zbawienia życia wiecznego. I Słowo Boże mówi, to wszystko z łaski, za darmo, a więc nic nie musimy dawać. Tak sobie to kalkulujemy, tak często to rozumiemy. Tą łaskę Bożą, którą Bóg okazuje nam w swej hojności. Nie musisz za to nic płacić. Po prostu przyjdź i weź. Czy tak rzeczywiście jest? Czy taka jest Boża matematyka? Z jednej strony tak. Z jednej strony widzimy, że On w swej hojności błogosławi nawet niewdzięcznych. Nawet tych, którzy się w ogóle się z Nim nie liczą. Z drugiej jednak strony, kiedy Bóg widzi takiego człowieka jak ta kobieta, kiedy widzi ofiarność, kiedy widzi poświęcenie, kiedy widzi miłość, która nie kończy się na słowach i pięknych pieśniach, ale która daje to, co najcenniejsze. Miłość, która wyraża się w oddaniu Mu się i poświęceniu Mu się. To jest radość dla Bożego serca. Tego Bóg od nas oczekuje. Pamiętacie tę sytuację, kiedy Pan Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych? Uzdrowił dziesięciu, ale tylko jeden wrócił, aby podziękować. Tylko jeden wrócił, aby oddać chwałę Bogu. Jak Pan Jezus na to zareagował? Czytamy, że Pan Jezus był oburzony. Powiedział, czyż nie dziesięciu uzdrowiłem? Gdzież są pozostali? Czy tylko ten jeden i to obcokrajowiec, Samarytanin, wrócił, żeby podziękować? A gdzie reszta? Pan Jezus spodziewał się wdzięczności. Pan Jezus spodziewał się podziękowania Bogu za to, co otrzymali. Bracie i siostro, jakże wielką miłością obdarzył nas Bóg. Jakże wielką cenę zapłacił za nasze zbawienie. Jedna z pieśni, ta pieśń, którą za chwilę zaśpiewamy, zadaje to pytanie. Co Ty dałeś mi? Ja dałem za Ciebie życie. A co Ty dałeś mi? Ile jesteśmy gotowi Mu dać? Ile gotowi jesteśmy Mu poświęcić? Czy jesteśmy nastawieni jak współczesny świat pełen konsumpcjonizmu, który mówi daj, daj, daj, daj i więcej daj? Czy jeszcze nie nauczyliśmy się że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać? Co mu dałeś? Jest taka pieśń, w której śpiewamy Wszystko daję Ci. Jezusowi, memu Zbawcy, wszystko daję dziś. Możemy to zaśpiewać i Pan Bóg słucha tych słów, ale czy Jego zachwycają te słowa, jeśli za tymi słowami nie stoją serca, które Mu wszystko dają? Czy robią na nim wrażenia słowa, jakkolwiek pięknie zaśpiewane, za którymi nie stoi oddanie mu wszystkiego? Zobaczcie, Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, to niech mi odda dziesięcinę. Tak? Nie, w Nowym Testamencie 20%. Kto chce iść za mną, niech odda mi 20%. Tak Pan Jezus naucza? Nie. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech straci swoje życie na tej ziemi, aby zyskać życie. Tak naprawdę Bóg nadal oczekuje, że oddamy Mu wszystko. Nie jakąś cząstkę, nie to, co nam zostaje, nie jakieś resztki, ale Bóg oczekuje, że oddamy Mu wszystko. To, co masz najcenniejsze. Do tego stopnia, że ludzie będą patrzeć wokół i łapać się za głowę i mówiąc, ten chyba oszalał. Przecież mógł to lepiej spożytkować, przecież można było, ale ty mówisz, nie, ja to dla Jezusa oddaję wszystko. Bóg ochotnego dawcę miłuje. Bóg nie potrzebuje na nas jakiejś presji wywierać i wyciskać z nas, tak jak niektórzy kaznodzieje to robią, żeby swoje kieszenie napchać w imieniu Boga. Bóg czegoś takiego nie robi. Bóg po prostu pokazuje nam, jak bardzo nas umiłował i jak wiele za nas poświęcił i wzywa nas, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy patrzyli na krzyż i widzieli tam ogrom Bożej miłości, ogrom Bożej hojności, ogrom Bożej łaski. Którą daje nam, nie oczekując, że my najpierw coś Mu w zamian damy, ale przychodzi do nas w naszej nędzy, w naszej słabości, w naszej niemocy, w naszym położeniu ruiny, w której nic nie mamy Mu do zaoferowania. I Bóg niczego nie oczekuje, ale mówi: Oto daje Ci życie. Ale gdy daje to życie, jestem pewien, że mówi teraz tak Ci wiele dałem, teraz tak Cię ubłogosławiłem, Ucz się ode mnie, bądź hojny, dawaj innym, poświęć się dla mnie. Czyż nie jest tak? Zobaczcie, jakim kontrastem jest następny dziewiąty wiersz, gdzie czytamy o jednym z jego uczniów, o Judaszu, który był jednym z dwunastu najbliższych uczniów Pana Jezusa. Czytamy, że po tym akcie hojności tej kobiety, w dziewiątym wierszu, Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać, a oni, gdy co usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze. I wiemy, że nie były to wielkie pieniądze. Nie było to 300 denarów, ale 30 srebrników. Cena niewolnika. Za takie pieniądze Judasz sprzedał Jezusa. Pomyślmy o tych dwóch osobach. O tej, która... Prawdopodobnie gromadziła długo pieniądze, żeby kupić tak drogi olejek. Odkładała, odkładała, odkładała i poświęciła to Jezusowi. I Judasza, który chodził z Jezusem, widział Jego cuda, doświadczał Jego łaski, korzystał z Jego nauki, z Jego opieki i sprzedał Go za trzydzieści srebrników. Tak nisko cenił Jezusa. Bracie i siostro, jaka jest Twoja cena? za Jezusa. Za ile byś go sprzedał. To może tak brzmi brutalnie. Jakiś czas temu ktoś zaproponował kobiecie 500 dolarów za to, żeby poszła z nim do łóżka. Ona krótko pomyślała. Młoda dziewczyna. Na żywo tam, wiecie, tymi ukrytymi kamerkami nagrywana scena. 500 dolarów. Ona jest gotowa. A on mówi do niej ale wiesz co, 500 dolarów to chyba za dużo, 50 dolarów. Ona zaczęła się śmiać, mówi, co ty, kpiny se robisz, 50 dolarów nie ma mowy. I on zaczął się z niej śmiać i mówi, co za różnica, jesteś gotowa się sprzedać za 500 czy za 50. Możemy mówić, że cenimy Jezusa. Pytanie jest, jak bardzo go cenimy. Może to jakiś taki brutalny przykład podaje że można cenić siebie, swoją wartość jako kobiety tak w tym przypadku. Ale jest cena, która jeśli się pojawi, to jestem gotów się sprzedać. Obawiam się, że wielu chrześcijan jest gotowych sprzedać Jezusa. Pytanie jest tylko za jaką cenę. Czy jeśli stracisz tą pracę, jeśli nadal będziesz trwał przy Jezusie, czy jesteś gotów zapłacić taką cenę? Czy jeśli tak jak w Syrii czy w innych krajach przyjdzie Ci kiedyś stanąć przed takim wyborem, że przyłożą Ci nóż do szyi i powiedzą albo się wyprzesz Jezusa i wypowiesz tylko islamskie wyznanie wiary i będziesz żył i puścimy Cię wolno. Czy to będzie cena, której nie będziemy gotowi zapłacić? Czy być może jest to coś dużo, dużo tańszego, mała przyjemność? Siedzenie w internecie i oglądanie rzeczy, których nie powinniśmy oglądać. I za taką cenę, za chwilę przyjemności jesteśmy gotowi sprzedać naszą wiarę w Jezusa i naszą wierność Jezusowi. Jakiś mały szwindel, na którym możemy dobrze zarobić. Wiemy, że to się Bogu nie podoba, ale to tylko jeden raz, a zarobimy dużo pieniędzy. Dla różnych ludzi są różne wartościowe rzeczy. Dla jednych jest to alabastrowy, olejek, dla innych są to po prostu pieniądze, dla innych są to przyjemności, dla innych sława, różne rzeczy. Obyśmy patrzyli na przykład tej kobiety i obyśmy pamiętali o jej oddaniu, o jej poświęceniu, o jej gotowości oddania Jezusowi tego, co najcenniejsze.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 w której mógłbym spożyć wieczerze paschalną z moimi uczniami. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział. I przygotowali wieczerze paschalną. A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma i gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus...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 oznaczało tą bliską społeczność, tą bliską wspólnotę, jeden z was, który jest mi bardzo bliski, z którym jem jak z przyjacielem. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada, biada owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. Pomyślmy, jaką straszną rzeczą jest zdradzić Jezusa. Jakże wielkiej kary winny jest człowiek, który zdradza Jezusa. W liście do hebrajczyków czytamy o tych, którzy po swoim oświeceniu, po doświadczeniu mocy przyszłych wieków zapierają się Syna Bożego, deptają krew przymierza, którą zostali kupieni. I czytamy, jakże wielkiej kary mogą się spodziewać. Widzicie, bracia, siostry, patrząc na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, musimy patrzeć też na siebie, musimy patrzeć w nasze serca, musimy upewniać się, że kochamy Jezusa. A jeśli jest w naszym życiu jakaś zdrada, to winniśmy z tego pokutować. To staroświeckie słowo, ale biblijne. Winniśmy pokutować, szczerze przeprosić Boga, szczerze żałować i odwrócić się od tego i prosić go o łaskę i siłę, by nie wracać do tego, by nie czynić tego, ale wiernie podążać za nim. Straszna to rzecz, zlekceważyć tak wielkie zbawienie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi. Tak musiało się stać, tak było przez Boga zaplanowane. Ale biada, biada człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Pan Jezus mówi, muszą przyjść zgorszenia, ale biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Kiedy ten najmniejszy zostanie zgorszony, lepiej dla Ciebie uwiązać sobie kamień młyński u szyi rzucić się w morze niż zgorszyć kogokolwiek, choćby tego najmniejszego. A gdy oni jedli, Pan Jezus wziął chleb. Zobaczcie, taki powszedni symbol. Coś, co codziennie jemy. My tutaj w zborze mamy taki bezglutenowy dla tych, którzy mają problem tutaj wśród nas z glutenem. Ale oni wzięli taki zwykły chleb, który jedli. Bez zakwasu, taki przaśny chleb, bo w tamtym czasie jedli taki przaśny chleb, ale taki też jedli normalnie. Zwykły chleb. Pan Jezus wziął go i złamał, pobłogosławił, łamał i dawał im i rzekł bierzcie, to jest moje ciało. To jest moje ciało.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 Patrząc na krzyż, na mękę, niewymowne cierpienie, hańbę, śmierć, patrzymy poprzez krzyż na zmartwychwstanie i nadchodzące Królestwo Boże. Na ucztę Baranka, na tych, którzy będą godni, aby wziąć udział w tej uczcie, w czystych szatach obmytych Jego świętą krwią. Chciejmy jeszcze powstać i modlić się i przygotować nasze serca, aby godnie wspominać to, co nasz Pan dla nas uczynił. Dziękujemy nasz kochany Panie za Twoje święte słowo, którym znajdujemy spisane historie, wydarzenia, które mają pomóc nam wierzyć w Ciebie, podobać się Tobie, poznawać Ciebie. Widzimy tych różnych ludzi wokół krzyża, widzimy Piłata, który umywa ręce, próbując odsunąć od siebie odpowiedzialność wydania na Ciebie sądu skazującego, wyroku śmierci. Widzimy faryzeuszy uczonych w piśmie, ludzi bardzo religijnych, ludzi pilnie przestrzegających litery zakonu, w których sercach nie było ducha, nie było życia. Nie było poznania Ciebie. Widzimy Judasza, który grał dobrego ucznia, ale który był zdrajcą, który nie był prawdziwie Twoim naśladowcą, ale był człowiekiem, który był gotów Cię sprzedać. Widzimy tą kobietę w Betanii, która wylewa olejek na Twoją głowę, dla której nie jest to zbyt wysoka cena, aby przygotować Ciebie na Twoją śmierć. Pomóż nam, Panie, dzisiaj wejrzeć w nasze serca, upewnić się, na ile nasza miłość do Ciebie jest szczera, jak cenny jesteś dla nas, ile jesteśmy gotowi dla Ciebie wycierpieć, ile dla Ciebie jesteśmy gotowi znieść, jaką cenę jesteśmy gotowi zapłacić, aby Ciebie uczcić, aby o Tobie świadczyć, aby do Ciebie się przyznawać w tym cudzołożnym świecie. Wybacz nam, Panie, wszelkie nasze potknięcia. Wybacz nam naszą niewierność. Wybacz nam nasze nieposłuszeństwo. Oczyś nas. Przebacz nam. I przemień nasze serca. Obyśmy tylko jednego pragnęli. Obyśmy Ciebie miłowali z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Obyś tylko dla siebie miał ducha, któremu dałeś w nas mieszkanie. Obyśmy nie byli głupi jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał swe pierworództwo. Kochany Panie, wybacz nam nasze winy, nasze grzechy. Oczyś nas, prosimy, obmyj nas swoją świętą krwią. Przemień nas i daj nam łaskę żyć z Tobą, żyć dla Ciebie, poświęcać się Tobie, oddawać Tobie wszystko, wierząc, że jeśli będziemy zjednoczeni z Tobą w Twojej śmierci, doświadczymy też Twojego zmartwychwstania i będziemy mieli udział w Twojej chwale. Amen. Na krzyżu przelałem krew, skonałem pośród mąk. Byś wieczne żywot miał z przebitych moich rąk. Jam swej nie szczędził krwi, a ty co dałeś mi. Jam swej nie szczędził krwi, nie szczędził krwi, a ty co dałeś mi. Jam swej nie szczędził krwi, nie szczędził krwi, a Ty, co dałeś mi. Wszak jam na ziemi tej w ubóstwie trudzie żył, byś uczestnikiem chwał, w królestwie Ojca był. Jam tak ukochał Cię, a ty czy kochasz mnie? Ja tak ukochał Cię Ukochał cię. A ty czy kochasz mnie? Ja tak ukochał cię, ukochał cię. A ty czy kochasz mnie? Jam rzucił niebiostroń, opuścił Ojca dom, by nieść Twych grzechów krzyż, by ponieść hańbę Twą. Jam Twe osuszył łzy, a coś uczynił Ty. Jam Twe osuszył łzy, osuszył łzy. A coś uczynił Ty. Ja mam swe osuszy łzy. Osuszy łzy. A coś uczynił Ty. Ja Cię mym bratem zbał. zbawieniem Cię od kalar. Za Ciebie okup dał. Przyniosłem szczęścia dar. To wszystko dałem Ci, a Ty co dajesz mi? To wszystko dałem Ci, tak dałem Ci. A Ty co dajesz mi? To wszystko dałem Ci, tak dałem Ci. A Ty, co dajesz mi?